XY Audioblog Nowych Technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. W ponad połowie polskich domów są już komputery. Większość z nich już jest lub lada dzień będzie podłączona do Internetu. Zmienia to nasz sposób korzystania z komputera, który staje się narzędziem komunikacji. Coraz częściej korzystamy z wideo rozmów i komunikatorów internetowych takich jak Skype. No tak, jest taki program, dzięki któremu można sobie rozmawiać przez internet. Pisać, przesyłać pliki, komunikować. Oto jest komunikator. Bardzo lubię ten program, ponieważ teraz mieszkam we Francji, jestem na stypendium i dzięki temu mogę rozmawiać z moim chłopakiem. Rodzice mają problem. Często też korzystam. A znajomi używają kamer? Tak, ktoś ma, to się kupuje. Mikrofon, głośniki i kamerkę. Z rodzicami w narzeczonej rozmawiamy w ten sposób. Oczywiście. Nie odwiedzacie się, a rozmawiacie. Odwiedzamy się i rozmawiamy. Jak trzeba coś szybciej, to lepiej przez Skype niż przez telefon. I taniej też. Czy szybko, że się przyzwyczajacie? i do kamery. Tak, no, nie było problemu żadnego. Może ten pierwszy raz był taki trochę dziwny, bo wiadomo, tutaj słychać, widać, a nie ma. Ja nie instalowałam, tylko może. <grystanie> On się tym zajmuje. Tak. A pani ja korzystam. tylko korzystam. Myślę, że taka kamera internetowa to powinna tylko chyba bardziej służyć temu, żeby po prostu zobaczyć twarz. No chociaż nie, no jak jest lepszej jakości, to wtedy lepiej widać, bo już widać na przykład różne grymasy na twarzy, a nie tylko taki w ogóle ogólny zarys, więc powinna być dobra. Ewa Sitarek. Креатив. Podejrzewam, że ludzie, jeżeli kupują kamery internetowe, to je jednak używają do tego, żeby się komunikować ze swoimi bliskimi, móc ich zobaczyć. I jest to związane oczywiście z niezbyt dobrym obecnie trendem w Polsce wyjazdu wielu ludzi za granicę i poszukiwania tam pracy. I na pewno oni ze swoimi bliskimi chcą mieć kontakt nie tylko głosowy, ale również wizualny. Druga sprawa to myślę, że jest to ogólny trend wykorzystania internetu. Internet odgrywa coraz większą rolę w naszym takim codziennym życiu i również każdy użytkownik internetu poszukuje nowych rozwiązań. A tych rozwiązań jest coraz więcej i obecnie jest również dostępny działający sprawnie software, który umożliwia tego typu komunikację. Nie jest to związane z jakimiś bardzo dużymi kosztami, bo kamera internetowa nie jest to drogi sprzęt. Internet, przeważnie już mamy stałe łącze, nie wydajemy więcej pieniędzy, a mamy nie tylko możliwość rozmowy, ale również zobaczenia, pomachania, uśmiechnięcia się do osoby, z którą rozmawiamy. Był to XFY Audio Blog, Technologie wyprzedzające czas.